Stany Zjednoczone, USA, Ameryka jest podziwiana w świecie za rozwój technologii, za postęp techniczny, za siłę militarną. Za co jeszcze Ameryka jest podziwiana? Aż dotąd Ameryka była uznawana za potęgę finansową. Czy zastanawiamy się nad tym, dlaczego Ameryka jest tak wyróżniającym się krajem? Czy to przypadek? Jeśli coś się rozwija i rośnie, to znaczy, że gdzieś, kiedyś zasiane było ziarno. Czy tak? Jeśli coś wiemy o sianiu ziarna i co dzieje się po zasianiu ziarna, to w Ameryce kiedyś było zasiane ziarno. To zasiane ziarno rosło, dojrzewało, aby wydać plon, aby wydać owoc. Różne są ziarna, różny jest też sezon rozwoju ziarna. Inne jest ziarno kukurydzy. Inne jest ziarno drzewa, inne jest ziarno trawy. W przypadku rodzin, jak też w przypadku krajów i społeczeństw, czas rozwoju ziarna aż do jego owocu, czy też czas do jego żniwa, trwa jedno do kilku pokoleń. Sięgnijmy do młodej i krótkiej historii Ameryki, aby zobaczyć, jakie ziarno było siane w USA 300 lat temu, 200 lat temu, 100 lat temu, 50 lat temu. A na końcu zobaczymy, jakie ziarno jest siane w Ameryce teraz. Pismo Święte mówi dużo na temat siania i zbierania. Ktoś zapyta pewnie, a co z tą tak nagłaśnianą ostatnio pierwszą poprawką do Konstytucji? Czy nie nakazuje ona separacją Kościoła i państwa? Pozornie wygląda to jak paradoks. Z jednej strony separacja Kościoła od państwa, a z drugiej... Tak dużo o Bogu w rządowych przemówieniach i dokumentach. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że w zrozumieniu ustawodawców Konstytucji Amerykańskiej nie władza religijna miała narzucać ludziom, co mają czynić, ale ludzie sami, poznając żywego, prawdziwego Boga przez Jego Słowo w Biblii i rozumiejąc wolę Stwórcy, mają wpływ na jakość wszelkiej swojej działalności, w tym również na władzę ustawodawczą i wykonawczą w państwie. Zatem nie chodziło o odseparowanie człowieka zatrudnionego w rządzie USA od Stwórcy, od Boga, ale o separację jakiejkolwiek religii i jej władzy od rządu. Rząd nie powinien zmuszać ludzi do tego, w co mają wierzyć, ale w rządzie i w rządzeniu krajem powinni brać aktywny udział ludzie wierzący w żywego Boga i w Chrystusa, jedynego pośrednika między człowiekiem a Bogiem. Założyciele Ameryki mieli bardzo głębokie zrozumienie tej różnicy i dbali o to, aby żadna władza religijna nie miała wpływu na organ ustawodawczy ani wykonawczy w USA. Bóg tak Władza religijna? Nie. Wiedzieli oni, że to nie demokratyczny sposób zarządzania prowadzi do wolności, ale wolność, którą daje jedynie żywy Chrystus i o której mówi Biblia, prowadzi do społeczeństwa i społeczności prawdziwie wolnej i demokratycznej. Rozumieli, że gdy Amerykanie będą dobrze znać Biblię i żyć według zasad w niej podanych, posiądą mądrość, pozwalającą im rozróżnić, który kandydat na stanowisko w rządzie jest odpowiedni, a który nie. Wybierając kandydatów, dla których Chrystus jest Panem i Królem, będą w efekcie błogosławieni przez ustawy, zarządzenia i służbę, jaką otrzymają i jakiej doświadczą od wybranych przez siebie zarządzających. Założyciele Ameryki mieli głębokie zrozumienie nie tylko tego, kim jest Bóg, ale też kim jest człowiek. Posiadali oni mądrość jaką można mieć tylko poznając dokładnie Biblię. Byli w pełni świadomi skażonej natury człowieka i jego wrodzonych skłonności do korupcji, niezależnie od tego jaką władzę mu się powierza cywilną czy religijną. Na tej zasadniczej prawdzie oparli wytyczne do konstytucji swojego kraju. Wiedzieli że nie religia zmienia człowieka, ale Chrystus. Gdyby autentyczna wolność i demokracja zależne były od metod ludzkiego zarządzania, wystarczyłoby skopiować metody demokracji amerykańskiej i użyć w innym kraju. Mimo prób nie udało się to nigdzie, ponieważ demokracja amerykańska nie pochodzi od ludzi, ani od ich metod. Ameryka nie jest krajem idealnym na planecie Ziemi, ale nie było nigdy w świecie takiego kraju, z którego ludzie inwestowaliby tak dużo w Królestwo Boże, jak chrześcijanie w USA. Jeżeli Ameryka aż dotąd była krajem wyróżnionym wśród wszystkich innych krajów świata, jest to żniwo, jest to owoc, którego ziarno zostało zasiane 300 lat temu, 200 lat temu, 100 lat temu lub 50 lat temu. Jakie ziarno? Dzisiaj Ameryka teraz. O tym później, w następnych audycjach. A co mamy oczekiwać w dzisiejszej audycji? Chrystus jako krzew winny według zapisu apostoła Jana i prezentacji Henryka Dedo z głosu Ewangelii w Warszawie. Szklana Góra to reportaż z USA przygotowany w Polsce. Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź z nagrodami. Również radiowe studium biblijne, muzyka, śpiew, a za chwilę utwór muzyczny, który wprowadzi nas w dalsze poznawanie. Śladami Jana Audycja z dobrą muzyką i z dobrym słowem. Warto dla Was, dla Ciebie Wierzyć wciąż, że nadejdzie Chwila wielkiej radości Chwila, na którą czekasz Poczuj chwilę spełnienia chwilę zgody ze światem Mądrości emocjom nie stój na cienkim lodzie ucz się na własnych błędach i zawsze o tym pamiętaj, że w każdej chwili, w każdej chwili jest piękno nie daj się ponieść emocjom. Dzięki Lodzie, kuć się na własnych błędach, I zawsze o tym pamiętaj, że w każdej chwili, w każdej chwili jest... Pies. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety od 1 do 5. Ja jestem szlachetną winoroślą, a winnicę uprawia mój ojciec. Odcina on ode mnie każdą gałązkę, która nie wydaje owocu. Oczyszcza natomiast każdą, która daje owoc, aby jeszcze lepiej owocowała. A was oczyściło już słowo, które do was wygłosiłem. Trwajcie w społeczności ze mną, a ja będę z wami. Jak gałązka odcięta od winorośli nie może owocować, tak i wy nie możecie, jeśli nie będziecie w społeczności ze mną. Ja jestem tą winoroślą, a wy gałązkami. Kto trwa w społeczności ze mną, jak ja z nim, ten wydaje obfity owoc. Bez mnie niczego nie dokonacie. Rozważamy temat przecinania naszego życia przez Boga Wiemy, że używa do tego tych samych narzędzi, jakich używa do dyscyplinowania nas Jednak używa ich w zupełnie innym celu Patrzymy na życie Józefa i na różne narzędzia, jakich Bóg użył w jego życiu Mówiliśmy już o jego majątku i pozycji Teraz poruszamy stronę fizyczną Dotąd Józef chodził swobodnie, a teraz nagle wrzucono go do studni. Była pusta, bez wody, bez jedzenia. To są rzeczy fizyczne. Takie rzeczy przydarzają się wielu ludziom, gdy Bóg dopuszcza choroby, słabości, niewygody, zmęczenie, niespodziewaną ciążę, ślepotę, utratę słuchu. Bóg może użyć wszystkiego, co związane jest z moim i Twoim fizycznym ciałem, by sprawić w nas zmianę. Chcę powiedzieć, że Bóg wielokrotnie używa tych fizycznych narzędzi w tym przypadku, gdy nas dyscyplinuje. On także używa ich do przycinania, o czym będziemy mówić podczas dwóch ostatnich spotkań naszej fizycznej strony, by pomóc nam być posłusznymi. Wiele osób poważnie chorych nauczyło się prawdziwie podporządkowywać, gdyż nie mogli uczynić nic innego. Punkt czwarty mówi o tym, co ludzie w pierwszej kolejności widzą jako przyczynę używania przez Boga właśnie tego narzędzia. Napisane jest tak. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, by wykonać swoją pracę, nie było tam nikogo z domowników w domu, żadnych mężczyzn. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc połóż się ze mną, uprawiaj seks ze mną. Lecz on zostawił szatę swoją w jej ręku. Rzeczywiście musiała być zdeterminowana. Uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła: Patrzcie, sprowadził nam tego Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć: Czy wiemy, co tu miało miejsce? Co złego zrobił Józef? Nic, wręcz przeciwnie zrobił to, co było bardzo słuszne. Czym więc jest to narzędzie w Bożych rękach? Są to ludzie. Narzędzie przycinające numer 4 To ludzie Ze wszystkich ludzi to właśnie ta kobieta Wiele razy próbowała namówić Józefa na współżycie Józef odmawiał, odmawiał i odmawiał Ona zaaranżowała pułapkę, złapała go On się wyrwał, uciekł na zewnątrz Zadowolony, że się udało, że nie uległ jej I ona, ta kobieta, w odwecie oskarża go I sprowadza na niego ogromne cierpienie Jak wielu z nas powiedziałoby Przynajmniej jeden raz człowiek był narzędziem przycinającym w moim przypadku. To może być rodzina, przyjaciele, pracodawca, współpracownik, rząd. To mogą być obcy ludzie. To może być kobieta w domu, jak żona Putifara. Kolejne narzędzie przycinające. Narzędzie przycinające numer 5. Zawód. Twoja praca. Tytuł. Twoje odpowiedzialności. To degradacja lub awans. To sukcesy lub porażki. To może być współzawodnictwo w pracy. Posłuchajmy tego. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę swego domu i powierzył mu całe swoje mienie. Co tu czytamy? Józef był sprzedany jako niewolnik Putifarowi. Służył mu coraz lepiej i lepiej, aż Putifar zauważył i pomyślał o, mamy tu kogoś naprawdę dobrego. Dajcie mu więcej pracy, więcej obowiązków, więcej pracy. Dajcie mu wszystko, ja wyjeżdżam na Hawaje. Wszystko, co miał, powierzył pod zarząd Józefa. Co się dzieje z pozycją Józefa? Wzrasta, wzrasta, wzrasta. On robi to, co słuszne. Posłuchaj mnie, jesteś przycinany, gdy postępujesz właściwie. Dlatego tak trudno się z tym pogodzić. Gdy pan usłyszał słowa swojej żony, która mu powiedziała mówiąc Tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącić do więzienia. Stanowisko. Od zarządcy domu do więzienia. Narzędzie przecinające numer 6. Miejsce. Lokalizacja Twojego domu, Twojej pracy, przeprowadzki, ustawienie biurka, przy którym pracujesz, zmiana lokalizacji kościoła. Następnie Pan kazał pojmać Józefa i wtrącić do więzienia tam, gdzie trzymano więźniów królewskich i tam był w więzieniu. Lokalizacja może być narzędziem dotyczącym konkretnej osoby. Często, gdy ktoś wyjeżdża za granicę, wiecie, jakie jest pierwsze obok ludzi tam mieszkających narzędzie przycinające. Właśnie to, lokalizacja. Ponieważ nagle uczysz się zupełnie nowych rzeczy o sobie samym. Następny punkt, według mnie, przynosi największe otrzeźwienie i pozbawienie złudzeń w życiu chrześcijanina. Jest nim plan, Twój plan. Narzędzie przycinające numer 7 plan, Twój plan. Niestety musimy już kończyć nasze rozważanie. Do usłyszenia w naszym kolejnym programie. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.gospel.pl. Okay.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 że łatwe do zrozumienia. Następna nagroda to jeden egzemplarz miesięcznika Słowo Prawdy. Kolejna nagroda to Boże Przyrzeczenia. Pan Bóg dał nam setki obietnic i przyrzeczeń zawartych w Piśmie Świętym. Są obietnice na temat życia, śmierci, zdrowia, rodziny i wiele innych. Przyrzeczenia te zostały zebrane w jedną książkę. I jeszcze jedna nagroda to nagrania muzyczne na dysku CD takie jak te słyszane w audycji Wiara i Wolność. Pismo Święte tłumaczy, objaśnia samo siebie. Przed pytaniem dzisiaj czytam fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 17, wiersz 24. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. W czasach Starego Testamentu wybraną świątynią Bożą była świątynia w Jerozolimie. Pytanie, Która świątynia jest świątynią żywego Boga obecnie? Odpowiedzi szukamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6, wiersze 19 i 20. Przed pytaniem czytam fragment z dziejów apostolskich, rozdział 17,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 Teraz posłuchajmy reportażu z USA zatytułowanego Szklana Góra. Reportaż ten został przygotowany przez Głos Ewangelii w Warszawie. Mój mąż przyjechał do mnie do Wrocławia na studia. Wywołał mnie akurat z sali wykładowczej, gdzie mieliśmy egzamin. I mój mąż wchodzi, woła mnie, a ja mówię, uciekaj stąd, bo egzamin mam na pewno obleję teraz, bo przeszkadzasz na egzaminie. A on mówi, nie wychodź. Ja wiesz, wie jak to mogliśmy przeszkodzić? O słuchaj, mamy paszporty. A my paszporty, pakuj się, jedziemy. Wzięliśmy synka, spakowaliśmy się, wszystko co mogliśmy, do nowego samochodu i w drogę do Austrii. Zyska słabe, królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Dostaliśmy do prywatnego obozu, gdzie właściciel brał sobie wszystkie pieniądze do własnej kieszeni, a myśmy przez 6 miesięcy, gdzieś od listopada, do lutego byliśmy bez ciepłej wody, raz dziennie ciepła woda przez godzinę, 44 osoby, jedna toaleta i jedna, jeden prysznic. Mieliśmy to małe, roczne dziecko, nie mieliśmy mleka dla niego, nie było przydziału mleka dla dziecka. Także spłacili, musieliśmy z, sprzedać samochód, wszystko co mieliśmy, mąż musiał zacząć pracować na ulicach, gazetę rozwozić, żeby jakoś przeżyć. Chodziliśmy raz w tygodniu do klubu, gdzie basen jest, tylko po to, żeby nie pływać, tylko po to, żeby się dobrze umyć. Zyska słabe królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Kto zdobędzie szczyt błękicie. będzie tym, kto jest na szczycie. Lecz choć wielu kusi wejście, jeden tylko ma że przecież kura szklana, więc dla wielu niewidzialna. Przejechaliśmy do Ameryki, zaczęliśmy pracę. Mój mąż za 5 dolary na godzinę, ja za 3,5 dolara na godzinę. Jak to w Ameryce, dorabialiśmy się bardzo szybko. Jak jesteś Polakiem, jestem bardzo dumna z tego, że jestem Polką i jesteś człowiekiem, który coś chce i pracowitym. Zawsze do czegoś dojdziesz. Bo byłam w ogóle też tenisiską w Ameryce, bardzo dużo grałam w tenisa, byłam bardzo dobra. I moi tenisisty wszyscy grali w golfa. I każdy mi mówił, słuchaj, ty musisz grać w golfa. A ja mówię, co wy mi mówicie, taka mała piłeczka, jak można za tym chodzić i grać w to? Kto może lubić w golfa grać? Nie mogłam zrozumieć, co oni widzą w tej grze. Ale pewnego razu, jeden z moich amerykańskich przyjaciół wykupił mi lekcję gry w golfa. I dał mi to na prezent. Więc poszłam na takie pole golfowe, do takiego trenera i powiedziałam, oto jestem, nigdy nie grałam, nigdy nie trzymałam kija w ręku, chcę zobaczyć, na czym to polega. I ten trener powiedział do mnie, to jest najlepsza rzecz, że nigdy tego nie uczyniłaś. Dlatego, że w ten sposób mogę cię nauczyć prawidłowej gry w golfa. Więc miałam wtedy 34 lata. A więc byłam już w wieku, że nie mogę nic uzyskać w grze w golfa. Bo golfiarze zaczynają bardzo wcześnie. Zaczynam 16, lat 17, 18. Widzimy w telewizji, najlepsi golfiarze zaczynali bardzo młodo, a już byłam kobietą poważną, starszą. Także nawet nie mam mowy o jakichkolwiek osiągnięciach. Ale ja chciałam po prostu sama dla siebie się nauczyć tej gry. Więc zaczęłam współpracować z tym yy, trenerem. Z jednej lekcji doszło do tego, że miałam 3-4 lekcje tygodniowo. A później doszło do tego, że po lekcji golfa ćwiczyłam przez 3-4 godziny dziennie. Z 3-4 godzin do że zacząłem go, trenować 5 godzin dziennie. A później on sam zaczął już dawać mi lekcje za darmo, bo widział, że mam naturalny talent do gry w golfa. Skompletowałam drużynę czterech kobiet w stanie New Jersey. Postanowiliśmy wystartować do zawodów ogólnoamerykańskich. Wygraliśmy mistrzostwa stanu New Jersey i pojechaliśmy na mistrzostwa do West Palm Beach, Florida na mistrzostwa Ameryki. I wygrałyśmy pierwsze miejsce w Ameryce. Zaczęłam grać indywidualnie, zaczęłam zdobywać rekordy. Do tej pory mam rekordy ustalone, w stanie New Jersey są jeszcze nie pobite. W Atlantic City Country Club szczeliłam 71, do tej pory nikt nie pobił na tym polu golfowym mojego rekordu. Wystartowałam do zawodów całego stanu New Jersey indywidualnych i zdobyłam Mistrzostwo South Jersey Amateur Champion. Opłacali mi najlepsze hotele, najlepsze pola golfowe, najlepsze prezenty. Poznawam gubernatora stanu New Jersey, senatorów. Zaczęłam być bardzo sławną osobą. Nawet tym, co na jej z szczyt się nie odbija w oczach. Skóra, góry, gładka, śliska jame. Wszędzie jest szklana ściana, więc po śladach cudzej krwi jedzie wąski świat na szczyt. Golf to jest, próbujesz być lepsza od wczorajszego wyniku. Czyli nie ludzie, nie żeby być lepsza dla ludzi, ale sama w sobie chcesz pobić wczorajszy wynik. Chcesz pobić to, co ci się wczoraj nie udało. Pamiętasz uderzenia, które były niedobre. I mówisz, muszę to pobić, muszę być lepsza. Jak to? Ja tego nie pobijem? Ja tego nie zrobię? Na przykład, kiedyś przegrałam zawody, tylko dlatego, że szczeliłam piłką z odległości 100 yardów do, do hole, do dziury i moja piłka nie, nie wpadła na greens, także wpadła z boku w lewo. Ja byłam tak zła na to, no jak to? Ja nie szczelę koło hole, muszę. I powiedziałam, nazywam tą piłkę jako yy, unplayable że mamy takie prawo w golfie, że mogę odmówić uderzenia tej piłki, mogę wrzucić drugą, ale mam punkt karny. Gdy mówię, wolę wziąć punkt karny, ale ja muszę tą piłkę uderzyć tam, gdzie ja chcę. Uderzyłam z drugą, znowu nie poleciała tam, gdzie chciała. Czyli znowu wziąłam tą trzecią piłkę no mówię, ja muszę, przecież ja wiem, że ja mogę. Ja wiem, że mogę tam uderzyć. Czyli zdobyłam kilka punktów karnych, co wyeliminowało mnie z czołówki. Ale to właśnie, co jest w tym golfie? To jest coś takiego, że cię ciągnie, że ty wiesz, że ty możesz, że ty musisz, że nie, nie zrobisz kroku dalej, aż nie zdobędziesz tego, co chcesz. Nawet tym, co na oczach, szczyt się nie odbija w oczach. Skóra góry, gładka, świska, gdzie jest szklana ściana więc po śladach cudzej krwi jedzie wąski ślad na szczyt doszło do tego, że mój mąż w pewnym momencie zrezygnował z tego, że ja się mogę zmienić i powiedział dla mnie wybieraj dzisiaj albo małżeństwo, albo golf wybieraj i w tym momencie, jak on mi to powiedział, wybieraj ja zaczęłam walczyć sama z sobą. Za daleko zaszłaś. Straciłaś to, co najważniejsze. W tym czasie moi chłopcy, mieliśmy dwóch chłopców, byli to w wieku chłopcy 16, 17, 18 lat, czyli okres, kiedy najbardziej potrzebują matki w domu. Ale z samego rana oni do szkoły, może do pracy, a ja, ja kije i na pole golfowe. Później przylatywałam z, gol, z pola golfowego piąta, szósta pobiedzie. Po to wtedy tylko, aby posprzątać, aby ugotować, aby się zająć domem. Kiedy wygrałam największe mistrzostwa w naszym kraju, w naszym state'cie, postanowiłam zostać zawodowcem gry w golfa. Więc ludzie z naszej okolicy, z naszego stanu byli bardzo dumni ze mnie, bo będą mieli swojego człowieka, swoją przedstawicielkę, która będzie grała jako zawodowiec w Ameryce. Mieliśmy przygotowany taki wielki obiad. można było z 200 osób, może więcej. Był to uroczysty obiad, na którym wręczono mi takie wielkie trofeum mistrzyni South New Jersey, amateur champion. I tam ja miałam ogłosić, że dzisiaj rezygnuję z kariery amatora, a zaczynam karierę zawodowca. Już miałam sponsorów którzy powiedzieli, że będą mnie utrzymywać finansowo, tylko mam im płacić część pieniędzy, płynie z moich nagród. Wiedziałam, że mogę lekko, lekko zarabiać. Wtedy tak obliczaliśmy 400 tysięcy dolarów na rok. Ale tuż przed tym wielkim obiadem i pod tą decyzją, którą miałam podjąć, w nocy śni mi się sen i w śnie słyszę głos. I ten głos powiedział do mnie tak. Choose this day, whom do you want to serve? Czyli wypisz dzisiaj, komu chcę służyć. Jak ja usłyszałam ten głos, w śnie wiedziałam, że to Pan Jezus do mnie mówił przez Ducha Świętego. Rozpoznałam ten głos, bo już kiedyś mu bardzo służyłam. Kiedyś byłam bardzo gorąca dla Pana. I w tym momencie, jak usłyszałam, powiedziałam, tak Panie, ja wybieram Ciebie. To jest taki głos wewnętrzny. To jest głos sumienia, to jest głos, który w Tobie jest. I ten głos mi to powiedział. Będziesz jeździła za oceany do krajów, o których nie marzyłaś, o których nie chciałaś, nawet nie było to twoim marzeniem. Będziesz tam, będziesz stała przed tysiącami ludzi i mówiła o mnie, a ja będę z tobą. I nie martw o finanse, ja dam ci ludzi, których ty znać nie będziesz i oni będą z tobą. Ale nie wie nikt wśród żywych, czy ten szlak to szlak prawdziwy. Życie, nie wie, że już był na szczycie. Więc się mogli u stóp krzyży a tych, którzy padli milej. Po czym u ich boku spocznie, u stóp góry niewidocznej. Wyska sławę królem. Teraz mam własną fundację. Jest to fundacja Rebirth International Ministries i ta fundacja ma trzy cele. Pierwsze, głosić tą dobrą nowinę dla ludzi z całego świata o tym, że Jezus naprawdę żyje, że On wszystko może. Drugie, pomagać biednym na całym świecie. A trzecie, pomagać wdowom i sierotom. Na pierwszym wyjeździe misyjnym, wysoko w górach, gdzie Kichua Indians mieszkają. To są najbiedniejsi Indianie w świecie, którzy za kilogram ziemniaków pracują cały jeden dzień. Ludzie umierają w tam w wieku 40 lat. Kobiety 18-letnie, 19-letnie wyglądają jak staruszki tak zniszczone od ciężkiej pracy, od warunków klimatycznych. Jechaliśmy na samą tą górę szczyt w górę, głosi słowo Boże. Jechała furmanka woły ciągnęły tą furmankę. Z ledwością żeśmy się przeminęli. I ci ludzie nas zatrzymali i powiedzieli, czy wy jesteście tymi misjonarzami, którzy jadą tam na górę. My mówimy tak. To powiedzieli do nas, to pokażcie nam, jaki jest wasz Bóg. I wzięli taki mały pakuneczek, owinięty w coś i wrzucili w nas. Patrzymy na to niemowlę. Miesięczne niemowlę. Było nas siedem osób. Mieliśmy z sobą pielęgniarkę. Ona rozwinęła to dziecko. Szuka pulsu nie ma. Otwiera oczy mgliste, szkło. Pytamy się ich, o co chodzi poprzez tłumaczy. Oni mówią, że matka tego dziecka została w górach wysoko z wielką gorączką. To dziecko już trzy dni nie jadło. I jadą z gór szukać pomocy. Mówią, ale wy, misjonarze, pokażcie nam, co umiecie. Podjęliśmy ręce i mieliśmy taką wiarę, że wierzyliśmy, że Bóg może zrobić cud i Bóg to zrobił. Dziecko zaczęło płakać. Slave królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Kto będziesz szczyt w cię będzie tym, kto jest na szczycie. Lecz choć wielu kusi wejście, jeden tylko ma tam miejsce. A że przecież góra szklana, więc dla Nasza fundacja ma dwa sierocińce, wybudowaliśmy własne budynki w Peru. Właśnie tam w Peru pomagamy tym dzieciom, tym Indianom, które nie mają rodziców. Jako, że mężowie zostawiają żony, idą do dużych miast, już nigdy nie wracają. Także mamy 100 dzieci, których finansowo utrzymujemy co miesiąc, karmimy. A drugie mamy dzieci w Zambii, gdzie utrzymujemy. Są to dzieci na ulicach, których rodzice umarli z choroby AIDS i karmimy ich. I chociaż są tak biedni, że nic nie mają, jak zobaczą białą osobę, która do nich przyjedzie, oni się cieszą, oni skaczą, oni się śmieją, oni są tak radośni, bo to największe dla nich szczęście, że zobaczyli białą osobę. A oprócz tego znaleźliśmy już ludzi tam, którym ufamy, wysyłamy pieniądze, a oni codziennie gotują taki wielki kocioł, bo to jest kocioł. Zupy i dziennie zbierają te dzieci z ulic. Dzieci z ulic wiedzą, że w tym oto miejscu mamy pięć takich miejsc. Przychodzą i tam będą mieli jeden posiłek dziennie. Także od czterech lat te dzieci otrzymują jeden posiłek dziennie. Ja dzisiaj jestem misjonarzem. W siedem lat ja rzeczywiście byłam na każdym kontynencie świata. Ale tylko dlatego, że chciałam zrobić to, co Jezus chciał, żebym ja zrobiła. I móc im pomóc. Przybije im jedzenie, przybije im ubranko, czy buty, czy tą koszulkę, czy zabawkę. To dla nich jest tak, jak jakby, jakby Pan Jezus przyszedł sam do nich. I oni patrzą się na nas, że my biali chcemy im pomagać. Tak, dać tą radość, dziecko, za tą minutę radości. Warto jechać. Zkasławę królem będzie, kto nasz planą, Śmierć Cię Ognien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 która świątynia jest świątynią żywego Boga obecnie? Odpowiedź znajdujemy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6, wiersze 19 i 20, gdzie czytamy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci Chwalcie więc Boga w waszym ciele Koniec cytatu W czasach Starego Testamentu była świątynia w Jerozolimie W świątyni byli kapłani Za zasłonę do najświętszego miejsca w świątyni Nie mógł wejść nikt oprócz najwyższego kapłana Gdyby inny człowiek wszedł tam, zginąłby natychmiast w momencie śmierci Chrystusa na krzyżu zasłona w świątyni została rozerwana z góry do dołu, jak czytamy w Ewangelii. Zasłonę tę usunął sam Bóg, usunął ją Chrystus. Od tamtego momentu do miejsca najświętszego, do samego wielkiego Stwórcy ma dostęp każdy człowiek za pośrednictwem Chrystusa. Od tamtego dnia żaden człowiek nie potrzebuje kapłana, aby znaleźć się blisko świętości Bożej. Apostoł Jan tak pisze o tym, co mu Chrystus objawił w Księdze Objawienia, rozdział pierwszy. Temu, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Kto uczynił to wszystko? I czyni nas, ludzi, kapłanami dla ojca w niebie? Czyni to nikt inny, tylko Chrystus. Teraz ty, przychodząc do Chrystusa, uznając go panem i królem swojego życia, w tym samym momencie stajesz się kapłanem Boga Najwyższego. Kapłanem mianowanym nie przez człowieka, ale przez samego stwórcę. Czy może być większe wyróżnienie? A apostoł Piotr tak pisze na ten temat w pierwszym swoim liście rozdział drugi wiersz 4 i 5. Zbliżając się do tego, do Chrystusa, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Kto jest tym świętym kapłaństwem? Wy, którzy zbliżyliście się do Chrystusa. Wracając do pytania, która świątynia jest świątynią żywego Boga obecnie? Nie jest to żaden budynek. Nie jest to, jak czytaliśmy, żadna budowla zbudowana ręką ludzką. Nie ma już takiego świętego miejsca, gdzie musimy przychodzić, odwiedzać, chodzić na pielgrzymki. Ta starotestamentowa świątynia, budynek został zastąpiony świętą osobą. Nie ma świątyni, do której mamy iść, ale jest osoba, do której mamy przyjść. Osobą tą jest Chrystus, On jest tą świątynią. Gdy przyjdziesz do Chrystusa jako grzesznik zasługujący na wieczne potępienie i przyznasz się o tym przed Chrystusem, On oczyści cię raz i na zawsze i od tego momentu i ty staniesz się świątynią Bożą. A wtedy to nie ludzie będą przychodzili do ciebie jako do świątyni, ale ty pójdziesz do ludzi, aby im z radością powiedzieć, co Stwórca uczynił dla ciebie. Jakiego cudu dokonał, że brudnego grzesznika zamienił na swoją świątynię? Gdy przyjdziesz do Chrystusa, nie tylko staniesz się świątynią Bożą, ale staniesz się i kapłanem Boga Najwyższego. Gdy to się stanie i stanie się nie mocą ludzką, ale mocą Bożą, nie będziesz już szukać miejsc świętych na ziemi i szukać, gdzie mieszka Bóg. Tak jak czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 8. Wy, jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. To znaczy, dopóki Duch Chrystusa nie zamieszka w tobie przez wiarę, nie jesteś świątynią Bożą i nie jesteś kapłanem Bożym. Nie znajdziesz świętego budynku, nie znajdziesz świętego miejsca na świecie, gdzie mieszka żywy Bóg jeśli duch Jego nie mieszka w Tobie. Nie daj się oszukać, nie daj się zwieść, bo jak czytaliśmy, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Czytaj codziennie Pismo Święte, poznaj dokładnie naukę Bożą, bo jest nauka religii i nauka Boża. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka Cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, Chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o Twoje życie, teraz i na wieczność. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie w kolejnej audycji Wiara i Wolność. audycji Wolność, a teraz jest ostatnie pół godziny dla nas i dla wszystkich z nas, żeby wrócić do tematu. Tematu listu do dobrajczyków. Ostatni rozdział tego listu, rozdział 13. Zaczęliśmy w ostatnim tygodniu od wiersza pierwszego. Dzisiaj ze mną są trzy osoby. Jest Ania Józef-Lupa. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Jest Janusz Gural. Dobry wieczór. Zacznijmy od wiersza czwartego, bo jest to temat bardzo ważny dla nas wszystkich. Jest to temat ważny dla Polaków, również Polaków mieszkających tutaj w USA, szczególnie w Chicago i okolicach. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg bardzo krótkie, bardzo dosadne, chociaż temat ocean i pół roku można ten temat mówić. Więc może zastanówmy się tak od strony tego życia, które znamy. Życia Polaków tutaj w Chicago, życia Polaków przyjeżdżających. Wiemy, że są przeróżne sytuacje, przeróżne układy, przeróżne związki i te związki są sztuczne. Tłumaczą sobie ludzie tym, że są samotni trzeba sobie pomóc że przecież pomagamy rodzinie bo wysyłamy paczki więc wiążą się w układy w małżeństwa chicagowskie tak zwane i robią to dlaczego to robią? przecież to są ludzie religijni dlaczego tak dużo tego jest i stało się to takie normalne i czy to właśnie jest normalne? przede wszystkim Chciałem zwrócić uwagę na to, że człowiek, my, ludzie w swojej naturze, którą odziedziczyliśmy po Adamie, jesteśmy specjalistami, mamy do tego wrodzoną zdolność, specjalistami jesteśmy do tego, aby sami sobie wymawiać coś, a w konsekwencji żyć w obłudzie i kłamstwie. Tym, co pokazuje nam prawdę, co jest prawdą, jest Słowo Boże. Wokół nas jest mnóstwo, może ty sam jesteś w takiej sytuacji. Oczywiście twoje małżeństwo podzielone, żyjesz z inną osobą. Nie wiadomo, która to już jest osoba, być może nawet. I sam siebie oszukuję, że Bóg cię rozumie, bo ty potrzebujesz być z kimś. Ty potrzebujesz miłości, akceptacji, zrozumienia. I Bóg ma na to rozwiązanie. Oczywiście, że Bóg ma na to rozwiązanie. Ale Bóg również wyraźnie mówi w swoim Słowie, jak On widzi daną sytuację. W liście do Koryntian apostoł Paweł, w szóstym rozdziele, od dziewiątego wersetu, mówi Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi królestwo Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani szytecznicy, ani bawochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy. Chciałem zwrócić tutaj uwagę na temat, który dzisiaj poruszyliśmy. Cudzołożnicy, rozpustnicy. Tutaj apostoł Paweł mówi, nie łudźcie się, nie oszukuj samego siebie. Nie myślcie, że chodzicie do kościoła, że wyznajecie swoje grzechy, jak wy cały czas jesteście w grzechu żyjecie w grzechu, nie łudź się. Bóg mówi, ty siebie nie oszukuj. To nie ja teraz mówię, to nie Ania tutaj mówi, to nie Tadeusz tak mówi, czy Janusz. Tak mówi Pismo Święte. Bóg tak mówi. Bóg mówi zawsze prawdę, bo On jest prawdą i mówi, nie oszukuj samego siebie. Jeżeli żyjesz w związku cudzołożnym, nie oszukuj, nie okłamuj samego siebie. Ty znajdziesz sobie tysiące wymówek, ale kiedyś staniesz przed Bogiem i nie będziesz mógł żadnej z tej wymówki użyć, bo nie będziesz miał żadnej wtedy wymówki. Bóg mówi, że ty nie możesz żyć w takim związku. A dlaczego żyjesz w takim związku? Tak naprawdę Bóg widzi twoje serce. A ponieważ twoje serce jest nieprzemienione, bo nigdy tak naprawdę nie przyszedłeś do Jezusa, nie zaufałeś Mu, nie oddałeś Mu swojego życia, to to, co jest w twoim sercu, będzie prowadziło twoje życie. Kiedy Zwrócisz się do Jezusa. On jest w stanie przebaczyć Ci wszystkie Twoje grzechy, włącznie z najgorszymi grzechami seksualnymi i innymi, jakiekolwiek życie popełniłeś. Ale on, tak jak wtedy, kiedy stała cudzołożnica przyprowadzona do Jezusa, którą chcieli ukamieniować i oskarżyli ją, i zgodnie z prawem mojżeszowym, mieli prawo do tego, aby ją ukamieniować. Jezus powiedział. Jeżeli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień i wszyscy odeszli. Ale Jezus powiedział do niej, ja Ciebie nie potępiam, ale idź i już więcej nie grzesz. Jeżeli zwrócisz się do Jezusa, Jezus Cię nie potępi. Dopóki żyjesz, masz możliwość zwrócić się do Jezusa i uzyskać przebaczenie, uzyskać nowe życie. Bóg Chcę cię mieć dla siebie, chcę wypełnić Cię Duchem Świętym, chcę, abyś był Jego dzieckiem, ale kiedy przyjdziesz do Jezusa, usłyszysz na pewno to słowo. Ja ciebie nie potępiam, ale już więcej nie grzesz, już więcej tak nie żyj, już zostaw taki sposób życia, jaki żyjesz. WPNA Oak Park, Chicago. Poza tym chciałem podkreślić, bo tutaj jest mowa o tym, że małżeństwo niech będzie we czci. U wszystkich. Pismo Święte wyraźnie nam pokazuje, jak wielką wartość ma małżeństwo w oczach Bożych. Małżeństwo w oczach Bożych jest święte. Od samego początku. Sam Jezus zresztą mówi o tym w Ewangelii Mateusza, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I od początku ich tak stworzył. Stworzył ich po to, aby byli sobie wierni, aby siebie kochali, aby sobie ufali, aby wzrastali w miłości w wzajemnej, wierności. Dlatego, że małżeństwo jest odbiciem samego Boga, samej relacji, która jest w Bogu pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem. Dlatego małżeństwo jest święte w oczach Bożych. I Pismo Święte bardzo wyraźnie nam również pokazuje to, abyśmy się szczegli jakiejkolwiek nauki, która podważa wartość małżeństwa. Apostoł Paweł w liście do Teusza mówi bardzo mocne słowa. A Duch, to znaczy Duch Święty, wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich. Mówiłeś o cudzołówstwie w małżeństwie. Co Bóg mówi o współżyciu seksualnym przed małżeństwem? Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I oczywiście Bóg stworzył człowieka z emocjami, ciałem, z uczuciami. Oczywiście Bóg stworzył również i seks. Ale Bóg stworzył seks po to, aby był wyrazem intymności, miłości pomiędzy mężem i żoną. Tylko i wyłącznie pomiędzy mężem i żoną. W małżeństwie. Tak jest. Tylko pomiędzy mężem i żoną w małżeństwie. Wszelki grzech cudzołóstwa, przeteczeństwa nazywany przez Biblię jest grzechem poza małżeńskim. Oczywiście tutaj Autor Listów Hebrajczyków mówi o tym, aby małżeństwo było we czci, a łoże było nieskalane. Tutaj jest mowa również o tym, żeby współżycie pomiędzy mężem i żoną było tak, jak ma być. Żeby tam nie było jakiegoś, jakiegoś wykorzystywania, jakichś jakich, jakich zboczeń, jakichś nienaturalnych aktów, które są nie do zaakceptowania przez jedną ze stron. Bóg w czystości. w czystości chce, aby mąż i żona wyrażali swoją miłość wzajemną również przez seks, ale to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla małżeństwa. Niedobrze jest straszyć, niedobrze jest bardzo straszyć czy potępiać, ale według tego, co czytamy, i to nie w jednym miejscu w Piśmie Świętym, pamiętajcie, drodzy, że ktokolwiek z was, Teraz słucha, i żyje w takim związku, gdy umrzesz jutro, gdy umrzesz za tydzień, pozostając w takim związku, według tego, co pisze Pismo Święte, pójdziesz na wieczne potępienie. Nawet jak do spowiedzi chodzisz: pójdziesz na wieczne potępienie. Nie chcesz w to wierzyć, weź Pismo Święte do ręki, weź Nowy Testament, czytaj sam sama dla siebie. Tam mówi Jezus, tam mówią apostołowie. Jeszcze chciałbym przytoczyć dwa wersety, dlatego to jak Tadeusz mówi, być może brzmimy jakbyśmy teraz dudnieli, i opotępiali. My nie potępiamy tutaj nikogo, my mówimy prawdę, Słowo Boże mówi prawdę. Jeżeli jesteś przecięty tym Słowem, to dobrze, bo właśnie chodzi o to, żebyś zobaczył, gdzie jesteś i zwrócił się do Jezusa o pomoc, o ratunek. To jest właśnie droga. Apostoł Paweł w liście do Korentian w siódmym rozdziale mówi, tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nie nakazuję nie ja, lecz Pan, a żeby żona męża nie opuszczała. Ale jeśli opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Prosto, zrozumiale, bez komplikacji. Apostoł Paweł wyjaśnia tutaj, właśnie sprawy małżeńskie. Oczywiście jest to bardzo szeroki, bardzo szeroki temat. Bóg zapragnął i przez ofiarę Jezusa Chrystusa dał możliwość tego, abyśmy byli uczestnikami Ducha Świętego. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Koryntian w szóstym rozdziale mówi, że kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Dlatego uciekajcie przed przeteczeństwem, cudzołóstwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się przeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest was i którego macie od Boga i że nie należycie też do samych siebie? Drogo bowiem jesteście kupieni. Wysławiajcie tego Boga w ciele swoim. Zwróćmy uwagę, co mówi tutaj Paweł. Chyba, że nie oddałeś Twojego życia Bogu. Chyba, że Twoje życie należy do Ciebie. Jeżeli tak jest, to nie, nie zostałeś wypełniony Duchem Świętym. Jeżeli tak jest, to znaczy, że nie zaufałeś Jezusowi. Jezus nie jest Twoim Panem i Zbawicielem, ale jeżeli zostałeś zbawiony przez Jezusa, oddałeś Mu swoje życie i swoje życie już nie należy do Ciebie, ale należy do Jezusa. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Tutaj Apostoł Paweł mówi: Nie należysz już teraz do siebie samego, ale należysz do Boga. I to On jest tym, który powinien prowadzić Twoje życie, ale rozporządzać Twoim życiem, jak również i ciałem. Zróbmy teraz przerwę. Cennik orgazm w każdej walucie Seks, biznes się kręci, stary jak świat Te, które godność tracą z wyboru Można tu kupić i wziąć Cyniczny handlarz, żywym towarem Kiedyś był inny, wiem, bo znam. Dzisiaj płatników ma w brud podnieconych ślinią się kąciki ust Dlaczego? Czy ktoś skrzywdził Cię aż tak? Dlaczego rozbitą miłość wśród plwocin? Wskrzeszać chcesz? Proszę Cię wróć, wszystko można zacząć od nowa. Proszę Cię wróć, na przekór tym, co Cię już osądzili. Zrób to dla matki, zrób to dla Boga. Proszę Cię, wróć. Wynajem kobiet, zabiję Cię kiedyś, więc przestrasz się wreszcie i wróć. Przychodnie masaż, gdzie pielęgniarki osiąją nie tylko krzyż. Przewlekle chorzy, Szczególni pacjenci, szukają tu spełnienia snów. Zgubiony na ganie, Paralityków, kiedyś był inny, wiem, Boga znam. Dzisiaj złamanym jest drogowskazem wbrew planom ze szkolnych lat. Dlaczego? Czy ktoś skrzywdził cię aż Dlaczego? Rozbitą miłość wśród płodozin wskrzeszać chce. Proszę Cię wróć, wszystko można zacząć od nowa. Proszę Cię wróć, na przekór tym, co Cię już osądzili. Proszę Cię wróć, zrób to dla Matki, zrób to dla Boga. Proszę Cię wróć. Wynajem kobiet zabije Cię kiedyś, więc przestrasz się wreszcie i wróć. Jak i gdzie mogą dojść ci bohaterzy, herosi od damskich ich. Kim lub czym staje się mężczyzna?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 i przestań się wreszcie rozczulać nad sobą Bądź większy od klęski i wróć Życie bez uczuć z każdym dniem Od człowiecza toczy jak rak Panienki i ikonek, wątpliwe pasje Nie mogą pogrzebać swych lat Playboy, manekin ze szklanym wzrokiem Kiedyś był miny. wiem, bo go znam Dzisiaj zmieniony ma pomysł na siebie, nie umie już spojrzeć mi w twarz. Zauważ, szyderstwem mnie cofnie szłe. Zauważ, kto inny sprytnie nie zwycięża cię. Wracamy do naszej rozmowy, do naszej dyskusji. Jesteśmy w liście do Brajczyku, rozdział 13. Czytaliśmy wiersz czwarty o małżeństwie. A teraz przeczytajmy wiersz piąty. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Może jeszcze dodatkowo z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 6, wiersze 6-8. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym, albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Tak, znów jest tutaj podane coś, co może się nie, nie zgadzać z naszymi potrzebami, jakbyśmy powiedzieli. Czy naprawdę potrzebami, to jest właśnie pytanie, ale tak może nam się wydawać, tak możemy to odczuwać, że no cóż, mamy przestać tylko na wyżywieniu, na odzieży? Jak? Jak? To jest przecież niemożliwe, jeszcze dużo więcej potrzeba. Gdyby nie było tutaj tego, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę, to byłoby to raczej takie ostre oszczerzenie, takie suche oszczerzenie. Ale Pan Bóg w swojej dobroci nie rzuca nam tylko miecza. Jeszcze gdy oszczega, to podaje, to podpiera, to też nas buduje, to też nas zapewnia. Że jeśli nawet jesteś w złej sytuacji, to pamiętaj, że jest ktoś, kto kontroluje tą sytuację. Więc może popatrzmy na to, czy musimy być biedni, żeby, żeby być godni nieba? Czy możemy być nawet bogaci i też być godni nieba? Akurat otworzyłem sobie słowo Boże na przypowieści o bogaczu i o łazarzu. Niedawno ten temat przerabiałem, studiowałem tą przypowieść i tutaj nigdzie w tej przypowieści nie jest napisane, że biedak, łazarz, żebrak znalazł się tam dlatego, że był żebrakiem, ani bogacz nie znalazł się tam, gdzie się znalazł dlatego, że był bogaczem. To znaczy bogacz nie dlatego poszedł do piekła, że był bogaczem, a żebrak nie poszedł dlatego do nieba, że był żebrakiem. To absolutnie nie o to chodzi. Jednak Nasz stosunek do pieniędzy jest, jest taką piętą achillesową. Zresztą Jezus zwracając się do faryzeuszów poruszał dwa najczulsze punkty. Pieniądze i cudzołóstwo. Ciekawe, że właśnie autor do hebrajczyków to co dzisiaj właśnie studiujemy porusza to w odwrotnej kolejności. Najpierw małżeństwo, a później pieniądze. Jednak chciałem zwrócić uwagę na tym, że autor od listu do hebrajczyków mówi, w czym jest nasze zabezpieczenie? Zabezpieczenie naszej przyszłości. Jak patrzysz na swoje życie? Na przykład lata lecą i zbliża się emerytura. Czy Martwysz się, jak będziesz żył, czy wystarczy Ci od pierwszego do pierwszego, czy będziesz w stanie na zapłacenie rachunków, miał na normalne, dostatnie życie. Dla wielu ludzi stan konta daje im fałszywe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ich przyszłość. Zresztą Jezus przywołuje taką również przypowieść o człowieku, który zgromadził wiele bogactw i powiedział, zbuduję sobie spichlerze, zgromadzę i teraz żyj duszo moja, baw się, nie umieraj, bo masz zebrane na wiele lat. A Bóg powiedział, głupcze, ty nawet nie wiesz o tym, że tej nocy dzisiaj zapytają o twoją duszę. I tak Jezus mówi, że tak będzie z każdym, który nie jest bogaty w Bogu. Dlatego autor do listu do Hebrajczyków mówi właśnie nie porzucę Cię ani nie opuszczę. To znaczy, jeżeli Twoja wiara i Twoje zaufanie jest w Bogu, to Ty wiesz, że Twoje życie jest w Jego rękach, że On jest wierny swoim obietnicom i że On sam Troszczy się o ciebie i on znam, zna twoje potrzeby. I on jest w stanie, jest w końcu Bogiem, właścicielem wszystkiego. On jest w stanie zaspokoić twoje potrzeby. On mówi, ja ciebie nie porzucę i za rok, i za pięć lat, i za dziesięć lat. Dlatego ty nie musisz gromadzić, ty nie musisz być człowiekiem, który przez swoją chciwość próbuje zabezpieczyć swoją przyszłość. Dlatego, że jeżeli mi ufasz, to to, co masz dzisiaj, jest absolutnie wystarczające, bo masz tyle, ile potrzebujesz. Zresztą Bóg daje nam więcej nawet, jeżeli my potrzebujemy. Tak, Bóg jest wszystkim i On chce, On pragnie, żeby być dla nas źródłem, źródłem wszystkiego, źródłem zabezpieczenia finansowego, źródłem miłości, źródłem naszych potrzeb, zaspokojenia naszych potrzeb, jakichkolwiek potrzeb. On chce, on pragnie. Dlaczego jeśli pragnie, i jeśli to jest jego celem, jeśli nam przypomina o tym, dlaczego w to nie uwierzyć? Dlaczego tego się nie uchwycić? Widocznie on nie patrzy na nas tak, jak my patrzymy na niego. Widocznie on ma inne spojrzenie. Widocznie on jest lepszy, niż nam się wydaje. Jest bardziej kochający, niż nam się wydaje. Warto się tym zastanowić, kim jest Bóg, kiedy czytamy takie wiersze, że ostrzega, upomina, ale i zapewnia. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Takie krótkie zdanie może nam wystarczyć co najmniej na cały tydzień. Jeśli wiesz, jeśli rozumiesz, że pragniesz, aby żywy Chrystus wszedł w Twoje życie dzisiaj, powiedz to, słowami powiedz Panie Jezu potrzebuję Ciebie uznaję i wyznaję swoją grzeszność otwieram dla Ciebie drzwi mojego życia i przyjmuję Cię wiarą jako swojego Zbawiciela i Pana dziękuję Ci że przebaczyłeś wszystkie moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Zmień mnie. Uczyń mnie takim, abym podobał się Bogu. Uczyń mnie taką, abym podobała się Bogu. Zostawiamy Was z tymi oszczerzeniami, upomnieniami, ale i z tym jednym krótkim zdaniem. Warto Bogu zaufać, warto żyć dla Niego, warto uchwycić się Jego wiarą, bo udowodnił to i udowadnia na różne sposoby, że warto. Niech to będzie Waszą kotwicą na co najmniej na następny tydzień, Dziękujemy Wam za Wasz czas. Dziękuję Aniu Józefowi. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję Januszowi. Dziękuję.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 4, 5, 6, 3, 8, 8, 7.